Rozdział 37. Zapisy na mosiężnych płytach i inne pisma święte są zachowane, aby doprowadzić do zbawienia dusz ludzi. Zagłada Jeredów nastąpiła z powodu ich niegodziwości. Nie wolno wyjawiać ich tajemnych przysiąg i przymierzy. We wszystkim należy się radzić Pana. Słowa Chrystusa wskazują ludziom drogę do życia wiecznego, jak jachona wskazywała drogę Nefitom. A teraz, Helamanie, mój synu, Nakazuję Ci, abyś przejął kroniki, które mi powierzono Nakazuję Ci także, abyś na płytach Nefiego zapisywał dzieje tego ludu, jak ja to czyniłem Niech będą dla Ciebie świętością I przestrzegaj tego ściśle, tak samo jak ja to czyniłem Gdyż zachowane są w mądrym celu Te mosiężne płyty mają wyryte na nich święte kroniki z rodowodami naszych praojców od samego początku Oto nasi ojcowie prorokowali, że kroniki te będą kontynuowane I przekazywane z pokolenia na pokolenie Że będą zachowane ręką Pana, aż zostaną przekazane ludziom każdego narodu Pokolenia, języka i ludu, aby poznali zawarte w nich tajemnice I jeśli płyty te mają przetrwać, potrzeba, aby pozostały tak samo jasne i będą tak zachowane, jak też wszystkie inne płyty zawierające Pisma Święte. Możesz uważać to za naiwność z mojej strony, jednak mówię Ci, że wielkie dzieła powstają w wyniku tego, co niepozorne i proste. I w wielu wypadkach skromne środki krzyżują plany przebiegłych. Takimi środkami Pan Bóg doprowadza do spełnienia Swych wielkich i wiecznych celów. Tym, co niepozorne, krzyżuje plany przebiegłych i doprowadza do zbawienia wielu dusz. Oto zachowanie tych płyt jest mądrym celem Boga, bowiem pogłębiły one pamięć tego ludu, przekonały wielu o niewłaściwości ich postępowania i umożliwiły im poznanie Boga, doprowadzając do zbawienia ich dusz. Mówię Wam, że bez tego, co zawarte na tych płytach, Amon i jego bracia nie mogliby przekonać tak wielu tysięcy lamanitów, że tradycje ich ojców są błędne. To słowa z tych kronik spowodowały ich nawrócenie, bo dzięki nim poznali Pana, swego Boga i znaleźli radość w Jezusie Chrystusie, swym odkupicielu. I kto wie, czy dzięki nim wiele tysięcy lamanitów, a także wiele tysięcy naszych, ardych braci Nefitów, którzy znieczulają teraz swe serca, popełniając grzech i niegodziwość, nie pozna swego odkupiciela. Ale nie mi jest jeszcze pełne poznanie tych tajemnic, dlatego nie powiem o tym więcej. Wystarczy, jeśli powiem, że płyty te są zachowane w mądrym celu, w wiadomym Bogu, albowiem w swej mądrości kieruje on wszystkimi swymi dziełami. Jego drogi są proste i nie odstępuje on od swego wiecznego planu. Zapamiętaj. Zapamiętaj, Helamanie, mój synu, jak surowe są przykazania Boga. I powiedział on, Jeśli będziecie przestrzegali moich przykazań, będę wam szczęścił na tej ziemi. Ale jeśli nie będziesz przestrzegał jego przykazań, zostaniesz od niego odsunięty. Zapamiętaj, mój synu, że Bóg powierza Ci te święte przedmioty, które dotąd zachował i które w swoim mądrym celu zachowa na przyszłość, aby okazać swą moc przyszłym pokoleniom I pod wpływem ducha, proroctwa mówię Ci, że jeśli postąpisz wbrew przykazaniom Boga, Bóg odbierze Ci to co święte, a Ty sam zostaniesz wydany szatanowi, aby przesiał Cię niczym plewy na wietrze jeśli jednak będziesz postępował zgodnie z przykazaniami Boga i uczynisz z tymi świętymi przedmiotami, jak Ci Pan nakaże, albowiem musisz się go radzić we wszystkim, co się do nich odnosi, żadna moc ziemska czy piekielna nie będzie Ci w stanie ich odebrać, albowiem Bóg ma moc wypełniania wszystkich swych słów. I wypełni wszystko, co Ci przyrzeka, albowiem wypełnił obietnicę, które dał naszym ojcom. Oto przyrzekł im, że w swym mądrym celu zachowa te rzeczy, aby okazać swą moc przyszłym pokoleniom. I w części już to wypełnił, gdyż wielu tysiącom lamanitów zostało przywrócone poznanie prawdy. Poprzez te kroniki okazał on swą moc i stanie się, że okaże on jeszcze przez nie swą moc przyszłym pokoleniom, dlatego kroniki te zostaną zachowane. Nakazuję Ci więc, Helamanie, mój synu, abyś pilnie przestrzegał wszystkich moich słów i przykazań Boga, tak jak są zapisane. A teraz powiem Ci o dwudziestu czterech płytach. Oto masz je zachować, aby ciemne sprawy, knowania i tajemne spiski ludu, który został zgładzony, mogły być wyjawione temu ludowi aby wszystkie ich morderstwa, rabunki, grabieże, wszelka niegodziwość i występki mogły być wyjawione temu ludowi. I masz także zachować interpretory. Oto Pan widział, jak Jego lud zaczął działać w ciemności, popełniać tajemne morderstwa i występki, dlatego Pan powiedział, że jeśli się nie nawrócą, nastąpi ich zagłada. I Pan powiedział, przygotuję mojemu słudze gazelem, Kamień, który będzie jaśniał w ciemności Dla wyjawienia moim sługom czynów ich braci Ich spisków, machinacji, niegodziwości i występków Mój synu, te interpretory zostały przygotowane Bo wypełniło się słowo Boga Albowiem powiedział Wyciągnę z ciemności na światło Wszystkie ich ciemne sprawy i występki A jeśli się nie nawrócą, zgładzę ich Wyciągnę na światło wszystkie ich ciemne sprawy i występki i wyjawię je każdemu narodowi, który zajmie tę ziemię po nich I wiemy mój synu, że się nie nawrócili, dlatego zostali zgładzeni i słowo Boga wypełniło się pod tym względem, a ich tajemne występki zostały nam wyjawnione Mój Synu, nakazuję Ci, abyś zachował w tajemnicy wszystkie ich przysięgi, przymierza i zmowy odnoszące się do ich sekretnych występków, wszystkie ich znaki i sztuki. Nie wyjawiaj ich temu ludowi, niech ich nie znają, gdyż poznawszy je mogą tak samo zagubić się w ciemności i zostać zgładzeni. Albowiem nad tą ziemią wisi przekleństwo, że... Wszyscy, którzy popełniają czyny ciemności, zostaną zgładzeni mocą Bożą, gdy dojrzają w swej niegodziwości. I pragnieniem moim jest, aby nigdy nie nastąpiła zagłada tego ludu. Zachowasz więc w tajemnicy przed nimi te sekretne plany, przysięgi przymierza, a wyjawisz im tylko niegodziwość, morderstwa i występki. Będziesz ich uczył, aby brzydzili się taką niegodziwością, występkami i morderstwami i będziesz im mówił, że lud ten został zgładzony z powodu swych niegodziwości, występków i morderstw. Oto zamordowali wszystkich proroków Pana, których do nich posłał, by potępili ich niegodziwość i krew pomordowanych proroków wołała do Pana Boga o pomstę na mordercach. I tak wyroki Boga Spadły na działających w ciemności i knujących spiski. Na zawsze, przeklęta niech będzie ta ziemia, dla działających w ciemności i knujących spiski, aż do ich zagłady, jeśli się nie nawrócą, zanim dojrzeją w swej niegodziwości. Mój synu, zapamiętaj, co Ci mówię: nie powierzaj tych tajemnych planów temu ludowi, lecz wpajaj w nich wieczną nienawiść do grzechu i zła. Nawołuj ich do nawrócenia i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Nauczaj ich, aby ukorzyli się, byli łagodni i pokornego serca i aby wierząc w Pana Jezusa Chrystusa opierali się wszelki wszelkiej pokusie diabła. Nauczaj ich, aby nigdy nie ustawali w czynieniu dobra, aby byli łagodni i pokornego serca, bowiem dusze takich znajdą odpoczynek. Zapamiętaj to, mój Synu I nabieraj mądrości w swych młodych latach W młodości naucz się przestrzegać przykazań Boga Módl się do Boga, aby Cię we wszystkim wspomagał Cokolwiek czynisz i gdziekolwiek się udajesz Niech będzie to w Panu Niech wszystkie Twoje myśli kierują się ku Panu A serce Twe zawsze Go miłuje Radź się, Pana, we wszystkim, co czynisz A On... Pokieruję Tobą dla Twego dobra. Gdy udajesz się w nocy na spoczynek, uczyń to z myślą o Panu, aby mógł się Tobą opiekować podczas snu. A gdy wstajesz rano, niech serce Twe przepełnia wdzięczność do Boga. I jeśli będziesz czynił to wszystko, zostaniesz podniesiony ostatniego dnia. A teraz, mój synu, mam Ci coś do powiedzenia o tym, co nasi ojcowie nazywali kulą, przewodnikiem, a także Eliachoną, co oznacza busolę przygotowaną przez Pana Oto żaden człowiek nie jest w stanie zrobić czegoś tak misternego I busola ta została przygotowana dla naszych ojców Aby wskazywać im kierunek wędrówki przez pustynię I służyła im zależnie od ich wiary w Boga Jeśli więc mieli wiarę, że Bóg może spowodować Że wskazówki tej busoli pokażą im kierunek W jakim mają się udać Tak się działo Doświadczali więc tego cudu, a także wielu innych dokonywanych mocą Boga, dzień w dzień I jakkolwiek cuda te następowały za pomocą niepozornych środków Miały one wielkie skutki Ale gdy zaniedbywali swą wiarę i nie przestrzegali przykazań Cuda te ustawały i nie czynili postępów w swej wędrówce Dlatego błądzili na pustyni Innymi słowy, nie podążali prosto do celu i cierpieli głód i pragnienie z powodu swych wykroczeń Mój synu, pragnę, abyś zrozumiał, że było to także symboliczne Oto, gdy nasi ojcowie nie zważali na busole, a wszystko to jest doczesne, nie wiodło im się To samo odnosi się do spraw duchowych Albowiem zważanie na słowa Chrystusa, które wskażą Ci prostą drogę ku wiecznemu szczęściu, jest dla Ciebie tak samo łatwe, jak łatwe było dla naszych ojców zważanie na busolę wskazującą im prostą drogę ku ziemi obiecanej. I pytam, czy nie jest to symbolem, albowiem tak jak ta busola przywiodła naszych ojców podążających za jej wskazaniami do tej ziemi obiecanej? Tak samo słowa Chrystusa, jeśli będziemy według nich postępować, przeprowadzą nas przez tę Dolinę Smutku do znacznie lepszej ziemi obiecanej. Mój Synu, nie ociągajmy się, widząc, że droga jest łatwa, bowiem tak samo jak naszym Ojcom umożliwiono życie, jeśli by spojrzeli, my także możemy żyć. Umożliwiono nam życie, jeśli będziemy pokładać ufność w Bogu, Będziemy żyć wiecznie. Mój Synu, zaopiekuj się tymi świętymi rzeczami, polegaj na Bogu, a będziesz żył. Idź między tych ludzi i głos im słowo i bądź rozsądny. Żegnaj, mój Synu.